Cześć moi drodzy, witam wszystkich bardzo serdecznie I jak zwykle zapraszam do posłuchania podcastu po polsku To właśnie tutaj robimy Ja opowiadam coś po polsku A wy tego słuchacie Mam nadzieję z przyjemnością to robicie Pozwólcie, że jeszcze się szybko Przedstawię tym, którzy słuchają hmm, Podcastu po raz pierwszy Mam na imię Piotr, mieszkam w Warszawie I robię ten podcast, żeby pomagać Wam uczyć się języka polskiego Co dwa tygodnie nagrywam dla Was coś ciekawego Mam nadzieję, że to są ciekawe rzeczy dla Was do posłuchania Myślę, że najszybciej uczymy się Nie poznając dogłębnie zasady gramatyczne ale właśnie słuchając i czytając coś, co nas naprawdę interesuje, prawda? Oczywiście są tacy, którzy lubią słuchać o gramatyce, uczyć się, mm, o gramatyce, uczyć się gramatyki, lubią poznawać dokładnie, jak nazywają się części mowy, jak nazywają się przypadki, jak budowane są zdania i tak dalej, i tak dalej. Ale myślę, że większość z Was woli posłuchać czegoś na przykład o historii Polski albo jakiegoś ciekawego opowiadania, a może czegoś na temat psychologii. Jeśli lubicie takie tematy, to bardzo dobrze się składa bo właśnie taką tematykę najczęściej znajdziecie w moich podcastach. Polecam wam naukę polskiego przez słuchanie i czytanie. Jeśli macie tekst i nagranie, to możecie czytać, możecie przetłumaczyć nieznane słowo, możecie też posłuchać jak ja wymawiam słowa po polsku, jak intonuję zdania, i w ten sposób uczycie się polskiego Wszyscy macie dostęp do podcastów zupełnie za darmo A ci, którzy chcą mieć również tekst Wystarczy, że założą konto w klubie VIP I zalogują się Wtedy macie wszystkie teksty podcastów odblokowane Możecie je czytać Tłumaczyć nieznane słowa, jeśli potrzebujecie ale to nie wszystko, bo macie również odblokowane prawie 500 filmików, które są w klubie VIP. Filmiki również mają tekst i dodatkowo plik mp3. Zatem możecie sobie zgrać do swojego telefonu i słuchać w każdym miejscu, gdzie tylko chcecie. Zanim zaczniemy na dobre dzisiejsze spotkanie, chciałbym, żebyśmy posłuchali nagrania które dostałem od Wiktora. Bardzo się cieszę, że przysyłacie do mnie swoje nagrania, bo bardzo lubię, bardzo to lubię, bardzo lubię dostawać od Was nagrania i zawsze chcę posłuchać ich razem z Wami. Zróbmy więc tak samo. Dziś posłuchajmy na początek nagrania od Wiktora. Posłuchajcie. Cześć Piotr. Mówi do ciebie, Wiktor. Mieszkam w Nowym Jorku i mam 35 lat. Uczyłem się polskiego przez ostatnich dwa lata. I dzięki twojej rady i twojej pomocy i twoich materiałów zrobiłem już dużo podstęp i jestem w tym zadowolony. Ale hmm, chciałbym mówić nawet lepiej. Miałem na myśli, że byłoby lepiej, jeśli bym coś napisał w wyprzedzeniem żeby nie robić błędów i tak dalej, ale nie chciałem brzmieć sztuczny i nie chciałem powtarzać fałszywych słowach. Więc e, wybacz, jeśli bym popełnił sporo błędów i jest dla mnie bardzo, bardzo przerażające i chciałem pokonać moje wahanie w trakcie rozmowy i, i moja nieśmiałość wobec, wobec obcych ludzi. I tak dalej. Zacząłem się nauczyć polskiego z tego powodu, że moje na jest porką, Uh, mimo tego, że ona mówi świetnie po angielsku I pod tym względem nie trzeba mi mówić po polsku Jej rodziców uh, nie mówią bardzo dobrze po angielsku Więc patrząc na to, że chciałbym mieć z nią resztę życia z, Wiedziałem, że byłoby lepiej, jeśli bym potrafił komunikować w ich ojczystym język. Więc hmm, pojąłem bardzo trudne decyzję, żeby się nauczyć nowy język i polski, polski jest mój pierwszy obcy język i tak się cieszę, że zacząłem się uczyć, bo jest bardzo, bardzo piękny i bardzo rozbudowany język. I bardzo lubią czytać po angielsku, i okaza się, że bardzo, bardzo lubią czytać po polsku. W samym początku, według mnie, marnowałem czas z powtarzaniu i starając się nauczyć rzeczy na pamięć. I minęło prawie, prawie rok, a dopiero znalazłem Twoje podcasty. I zdałem sobie sprawę, powiedziałeś bardzo, bardzo sporo razy, że, że nie trzeba uczyć się rzeczach na pamięć, lepiej słuchać, czytać i mówić i w tym oczywiście masz 100% rację Dziękuję bardzo za wszystko, co robisz, bo bez twojej pomocy, bez twojej rady, z pewnością nigdy nie udałoby mi się osiągnąć taki, taki poziom, mówiąc po polsku. I jest dla mnie cudowny i tak się cieszę. Dziękuję bardzo jeszcze raz, bardzo, bardzo serdecznie. Trzymaj się i papa. Dziękuję bardzo, wspaniałe nagranie Muszę cię bardzo pochwalić Wiktor Ponieważ mówisz bardzo, bardzo dobrze po polsku Bardzo czysto, właściwie nie słychać obcego akcentu Naprawdę robi na mnie duże wrażenie Że tak szybko nauczyłeś się mówić po polsku Dwa lata to naprawdę bardzo krótko Myślę, że masz wielką motywację I naprawdę dużo słuchasz i czytasz Oczywiście to już przyniosło wspaniałe rezultaty Naprawdę doskonale Pozdrawiam Cię bardzo serdecznie Pozdrawiam również Twoją dziewczynę Kochani, jeśli macie chęć pochwalić się jak mówicie po polsku To przysyłajcie swoje krótkie nagrania Z przyjemnością zawsze je Wam prezentuję w moich podcastach Świetnie, w takim razie możemy już przejść do kolejnego punktu dzisiejszej audycji Dziś chcę mm, pomówić trochę o pieniądzach Pieniądze to temat, który dotyczy nas wszystkich To coś bez czego życie w dzisiejszym społeczeństwie jest bardzo trudne a może nawet niemożliwe. Wszyscy interesujemy się pieniędzmi, prawda? Myślę, że w tym roku dużo usłyszymy o bitcoinach, o wirtualnych pieniądzach. Już się o tym bardzo, bardzo dużo mówi. To szaleństwo już się zaczęło. Ale wydaje mi się, że w tym roku będą o tym mówili wszyscy. No. Poczekajmy, zobaczymy jak to Naprawdę będzie Na początek Chciałbym, żebyśmy cofnęli się teraz O 20 lat Do roku 1998 W tym roku Urodziła się moja córka Dlatego bardzo dobrze Pamiętam ten rok Nikt wtedy nie myślał o wirtualnej walucie, ale w numerze 306 The Economist ukazał się artykuł pod tytułem Przygotujcie się na nową, światową walutę. Na układce widzimy Feniksa, który stoi na płonących banknotach. Tak, ma na szyi monetę 10 feniksów. Zgadnijcie z jaką datą? Z datą 2018. Czy już wtedy wiedziano, że jedna moneta, jedna waluta, zastąpi. Wszystkie waluty świata? Musimy pamiętać, że magazyn The Economist jest kontrolowany przez rodziny Rothschild i Angeli. W artykule możemy przeczytać: W ciągu 30 lat, Amerykanie, Japończycy, Europejczycy i ludzie z innych bogatych krajów i kilku relatywnie biedniejszych. Będą płacić za swoje zakupy tą samą walutą Ceny nie będą podawane w dolarach, jenach czy niemieckich markach Ale w Feniksach Feniks będzie wybierany przez firmy jako wygodniejszy niż waluty narodowe hmm. Zastanawiające, prawda? Czy to nie jest ciekawe? Właśnie mija 20 lat od wydania tamtego numeru The Economist. Czy przepowiednia spełnia się na naszych oczach? Myślę tu o kryptowalutach. Takich jak Bitcoin, Ripple czy Ethereum. W tej chwili jest ponad 1000 różnych kryptowalut. Każdy może założyć swoją Zachęcam was do tego, naprawdę Każdy z nas może założyć swoją kryptowalutę Pytanie jest tylko, czy ludzie będą chcieli jej używać Czy będą chcieli z niej korzystać No, to jest już zupełnie inna sprawa Zatem, moi drodzy, opowiem wam o kryptowalutach od razu powiem, że nie jestem ekspertem w tej dziedzinie i być może wielu z Was wie więcej na ten temat ode mnie. Jeśli popełnię jakiś błąd, to proszę, napiszcie w komentarzach. Nie mam zamiaru nikogo wprowadzać w błąd. Po prostu być może czegoś nie wiem zbyt dokładnie. Ale przecież ten podcast... Nie jest podcastem finansowym Tutaj uczymy się języka polskiego A nie jak inwestować w bitcoina, prawda? <śmiech> Zacznijmy więc od początku Co to jest bitcoin? Albo po polsku bitcoin Po polsku mówimy bitcoin Albo raczej co to są kryptowaluty, bo przecież Bitcoin jest jedną z kryptowalut, czyli można tak powiedzieć walut elektronicznych. Wszystko zaczęło się 10 lat temu, w roku 2008. Nieznany programista napisał algorytm, program. Zaprojektował wirtualny pieniądz i nazwał go Bitcoin. Jest bardzo mało wiadomości na temat tego programisty. Kim był ten człowiek? Podobno nazywa się Satoshi Nakamoto, ale to jest prawdopodobnie pseudonim, ponieważ do tej pory nikt nie widział pana Nakamoto. Nikt nie wie, kim on jest naprawdę. Dlaczego Bitcoin jest tak bardzo ważny? Dlaczego wszyscy dziś o tym mówią? Bitcoin, albo szerzej kryptowaluty, mogą być przyczyną końca banków, jakie znamy teraz. System walutowy być może zmieni się bardzo szybko. Właśnie za sprawą kodu, za sprawą tego programu, który napisał Satoshi Nakamoto. Po co Satoshi Nakamoto napisał ten kod? Po co stworzył Bitcoin? Hmm. Wszyscy widzimy ogromne zmiany, jakie weszły do naszego życia, odkąd mamy internet, mamy e-mail, który pozwala nam komunikować się z każdym na świecie bez potrzeby wysyłania listu. Nie musimy iść na pocztę i prosić, żeby poczta, czyli ktoś trzeci, zaniósł nasz list do adresata wysyłamy e-mail i wiadomość dochodzi bezpośrednio do adresata nie ma pośredników rozumiecie o co mi chodzi jednak jeśli chcemy wysłać komuś pieniądze to musimy korzystać z pośrednika tym pośrednikiem jest oczywiście bank Musimy zaufać bankowi, że bank wyśle pieniądze do tej osoby Tak jak ufamy poczcie, że poczta przeniesie list do innej osoby List może na poczcie zginąć, prawda? Piszemy list, wysyłamy, ale na poczcie list zginął Jak to? Przecież zaufałem poczcie, to była jedyna kopia listu I co teraz będzie? Tak samo jest z pieniędzmi. Wysyłamy pieniądze do banku, a bank jest odpowiedzialny za dostarczenie pieniędzy mm, do innej osoby. Jeśli ja wysyłam jeden euro do mojego kolegi, to te pieniądze najpierw trafiają do banku. Nawet jeśli płacisz przez internet, to pieniądze... Mm, najpierw idą do banku, a dopiero bank wypłaca je sprzedawcy, u którego zrobiłeś zakupy. Banki mają kontrolę nad wszystkimi transakcjami, jakie odbywają się przez internet. I właśnie ten problem, problem pośrednika rozwiązał Satoshi Nakamoto. Nakamoto rozwiązał problem, jak wysłać coś przez internet, bez możliwości skopiowania tego. A jednocześnie jak zrobić to bez pośrednika, bez banku. W 2008 roku, kiedy Nakamoto wymyślił bitcoin, panował jeden z największych kryzysów finansowych. Skąd powstał ten kryzys? Do tej pory wszyscy wierzyli bankom, Banki dawały kredyty, dawały pieniądze bez pokrycia i nagle wszystko runęło. Nagle ludzie przestali wierzyć bankom. Jak działa ten system, który wymyślił Satoshi Nakamoto? Nakamoto wymyślił, że żeby wysłać pieniądze do innej osoby z pominięciem banku oczywiście, z pominięciem jakiegoś centralnego systemu nadzoru, Potrzebna jest sieć zdecentre... zdecentralizowana Trudne słowo Zdecentralizowana Czyli baza danych, w której są wszystkie transakcje Ale ta baza danych nie może być w jakimś jednym centralnym miejscu Ta baza danych musi być niezależna Dostępna dla wszystkich Nakamoto wymyślił sieć, która nadzoruje bazę danych. Na podstawie tej sieci powstała pierwsza kryptowaluta, kryptomoneta, pierwszy pieniądz elektroniczny Bitcoin. W sieci Bitcoin są dwa rodzaje osób. Normalni użytkownicy, którzy dokonują normalnych transakcji, na przykład płacą używając bitcoin tak jak do tej pory używamy pieniędzy oraz osoby, które są górnikami miners, mineros którzy wydobywają bitcoin to analogia do wydobywania złota zaraz opowiem więcej o tym jak wydobywa się bitcoin ale najpierw jak wygląda używanie tych pieniędzy w tej sieci o każdej transakcji Wie cała sieć Jeśli ja wysyłam do ciebie jednego bitcoina To wszyscy to widzą Sprawdzają Czy ja mam w swoim portfelu jednego bitcoina A potem czy on u mnie zniknął Ten jeden bitcoin i pojawił się na Twoim koncie. Wszyscy to wiedzą, dlatego oszustwo nie jest możliwe. Górnicy, oprócz wydobywania nowych bitcoinów, zajmują się właśnie utrzymywaniem całej sieci. Ta sieć czasami nazywa się łańcuchem bloków. Po angielsku blockchain. Ponieważ dane są przekazywane jako łańcuch bloków. Co pewien czas cała sieć jest informowana o wszystkich transakcjach. Nie ma tu ludzi. Nikt nie może sterować transakcjami. Nikt nie może dokonywać zmian na naszych kontach. Nikt nie ma dostępu do naszych pieniędzy. Poprzednio, kiedy chciałem wysłać komuś pieniądze, to musiałem włożyć je do koperty. Na przykład włożyć jedno euro do koperty i wysłać kopertę pocztą. A potem modlić się, żeby koperta nie zginęła po drodze. Musiałem ufać poczcie, że koperta z pieniędzmi dotrze do adresata. Można też wysłać pieniądze elektronicznie. W tym przypadku przez bank. Bank zdejmował z mojego konta 1 euro I zapisywał 1 euro na koncie adresata Sami widzi, widzicie, że w takim przypadku Możliwe są oszustwa Utrzymanie takiej sieci wymaga Sieci Bitcoin Wymaga ogromnej mocy obliczeniowej A moc obliczeniowa kosztuje i właśnie utrzymaniem sieci zajmują się tak zwani górnicy. Miners, mineros. Dlatego górnicy dostają za swoją pracę wynagrodzenie. Satoshi Nakamoto wymyślił to tak. Jeśli wy, czyli górnicy, będziecie sprawdzać wszystkie transakcje, będziecie sprawdzać, czy nie ma transakcji podwójnych, czy nie ma fałszywych transakcji, i dodatkowo rozwiążecie bardzo skomplikowany problem matematyczny, to ten, kto pierwszy rozwiąże ten problem, a rozwiązanie tego problemu zależy od mocy obliczeniowej komputera, ten właśnie górnik dostanie zapłatę w postaci nowych bitcoinów. W ten sposób na rynku pojawiają się nowe bitcoiny. Jeśli górnik rozwiąże jako pierwszy ten problem matematyczny, wtedy otrzymuje, mm, informuje o tym całą sieć. Wszystkie węzły potwierdzają to i górnik dostaje wynagrodzenie. Jeśli chcecie zostać górnikami, to oczywiście nie ma problemu. Każdy może to zrobić. Wystarczy kupić odpowiedni komputer. Takie rozwiązanie Jakie zaproponował Satoshi Nakamoto Eliminuje trzy wielkie problemy Po pierwsze Emisja bitcoinów Normalnie Emisją pieniędzy zajmuje się Bank centralny Taki bank Drukuje tyle pieniędzy ile chce Ile wydaje się za stosowne W przypadku kryptowaluty Nie ma banku centralnego Emisja bitcoinów Odbywa się w całej sieci Drugi problem to bezpieczeństwo Problem bezpieczeństwa rozwiązany jest przez Właśnie to zadanie matematyczne Które musi rozwiązać komputer górnika To jest jakby szyfr Który musi odszyfrować górnik Żeby powstały nowe bitcoiny Oczywiście wszystkie dane są cały czas wewnątrz sieci. I trzeci problem to oszustwa. Ten szyfr zabezpiecza też przed oszustwami. Nie ma możliwości podrobienia bitcoinów, zrobienia fałszywych bitcoinów tak jak zwykłych pieniędzy. Normalnie można wydrukować fałszywe pieniądze lub dodać sobie cyfry na koncie w banku. W przypadku sieci takiej jak Bitcoin możliwości takich nie ma zapytacie pewnie ok, skoro każdy może być górnikiem to po pewnym czasie górników będzie tak dużo że Bitcoiny będą bardzo szybko wykopywane będą, będzie coraz więcej Bitcoinów tak, oczywiście tak by było ale Nakamoto to wszystko przewidział. I sieć jest tak skonfigurowana, że jeśli przybywa górników, czyli komputerów, które utrzymują sieć, wtedy problem matematyczny robi się trudniejszy i odnalezienie nowego bitcoina jest o wiele trudniejsze. Co ciekawe, ilość bitcoinów jest ograniczona. Może powstać wygenerować się tylko 21 milionów bitcoinów i to koniec ani jednego bitcoina więcej W tej chwili pewnie jesteście ciekawi ile jest bitcoinów w tej chwili na rynku jest około 13 milionów bitcoinów Tak w skrócie wygląda idea kryptowaluty. Musicie wiedzieć, że oprogramowanie, które wymyślił Nakamoto, jest darmowe i każdy może założyć kryptowalutę. Dlatego właśnie mamy już ponad tysiąc różnych kryptowalut. Ale najstarszą z nich i najcenniejszą w tej chwili jest właśnie Bitcoin. 10 lat temu jeden bitcoin był warty kilka centów amerykańskich. Dziś jeden bitcoin to ponad 12 tysięcy euro. Wartość bitcoina rośnie z dnia na dzień. Dlatego wszyscy o tym mówią. Są ludzie na świecie, którzy sprzedali wszystko co mieli. Mieszkają w samochodzie po to, żeby kupić jak najwięcej bitcoinów. Ja radzę wam być ostrożnym Oczywiście można na bitcoinach zarobić Ale myślę, że można też stracić Dlaczego? Po pierwsze, tak jak mówiłem Jest dużo różnych kryptowalut Nie wiadomo tak naprawdę Która się przyjmie Która okaże się najważniejsza Może to będzie bitcoin A może inna kryptowaluta Na przykład Ethereum Pamiętacie czasy, gdy jedną z pierwszych wyszukiwarek była Alta Vista. Wszyscy wtedy myśleli, że Alta Vista będzie najważniejszą wyszukiwarką. Dziś dzieci nawet nie wiedzą, co to jest Alta Vista, ale wiedzą, co to jest Google. Tak samo może być z Bitcoin. Nie ma żadnej pewności, że to Bitcoin się przyjmie jako pieniądz, który jest najbardziej powszechny. Jeśli dużo ludzi będzie używać danego pieniądza, ten pieniądz będzie miał wartość. I odwrotnie, jeśli ludzie przestaną używać danego pieniądza, to ten pieniądz straci wartość. Zatem to jest pierwsze ryzyko i problem którą kryptowalutę wybrać, w którą inwestować. Tak jak mówiłem, każdy może stworzyć kryptowalutę tak jak każdy może stworzyć wyszukiwarkę. W tym problem, żeby ludzie chcieli z tego korzystać. No i drugi problem. Kiedy inwestować? Jeśli większość ludzi kupuje na przykład bitcoin yy, po to, żeby zarobić i po pewnym czasie nie zobaczą zysków wtedy zaczną sprzedawać bitcoin i wartość tego pieniądza spadnie kiedy to będzie tego nikt nie wie to jest ryzyko mamy tu do czynienia z podobną bańką finansową jak bańka internetowa z roku 2001 tak zwana bańka dot comów. wszystko tu zależy od emocji na przykład akcje firmy Amazon Amazon w tym czasie wzrosły od pół dolara do ponad 100 dolarów. Potem gdy pękła bańka dotkomów, wartość akcji spadła ze 100 do 6 dolarów. Czyli wartość spadła o 94%. Później na przestrzeni lat Wartość Amazon wzrosła Dziś jedna akcja Jest warta ponad 1000 dolarów To samo na pewno nastąpi Z kryptowalutami Niektóre z nich Stracą na wartości Niektóre z nich Zyskają na wartości Niektórych wartość wzrośnie Także to jest ryzyko, jeśli chcecie inwestować w kryptowaluty, to musicie się nad tym zastanowić. Dobrze, ale pomyślmy teraz o czymś innym, o innym problemie. Co na to wszystko banki i rządy państw? Czy bankom? Podoba się, że powstało coś takiego jak bitcoin? Myślę, że nie. Myślę, że bankom się to nie podoba, bo... Nie mają nad tym kontroli. Na Radzie widzimy bardzo różne podejścia do tego tematu. Niektóre rządy, rządy niektórych państw uważają Bitcoin za coś nielegalnego. Na przykład rząd yy, Tajlandii. W większości państw rząd nie reguluje w żaden sposób rynku kryptowalut. W Polsce można wydobywać bitcoiny, oraz je sprzedawać i kupować Ale nie można ich stosować jako środek płatniczy Czyli można mieć bitcoiny Ale nie można nic za nie kupić hm. W każdym razie status prawny bitcoina wywołuje na całym świecie Wielkie kontrowersje Jedno jest pewne Za kilka lat kryptowaluty będą naszą codziennością Chociaż dziś bankowcy nazywają je wielkim oszustwem Jimmy Diamond, prezes banku JP Morgan Jednego z banków, który dając kredyty Amerykanom Spowodował ostatni kryzys Otóż Diamond powiedział, że Bitcoin to oszustwo Ale jednocześnie wiadomo, że w banku JP Morgan istnieją jednostki specjalistyczne do inwestowania w bitcoin pamiętacie ostatni kryzys z 2006 2007 roku kiedy banki takie jak JP Morgan sprzedawały małym inwestorom obligacje hipoteczne i wszystkie ich nieczyste gierki doprowadziły prawie do upadku systemu bankowego Stanów Zjednoczonych Później bank JP Morgan za to zapłacił 13 miliardów dolarów kary. Teraz, teraz prezes tego banku mówi, że bitcoin to oszustwo, jednocześnie skupując bitcoiny. Wielkie banki chcą kontrolować rynek finansowy, to jest jasne. Jednak kryptowaluty, są stworzone tak, żeby ich nie można było kontrolować. Skoro nie można czegoś kontrolować, to trzeba tego zakazać. Zobaczymy, jak to wszystko się rozwinie, jakie są plany wielkich banków, jakie są plany rządów. Czy bitcoin ma szansę stać się pieniądzem przyszłości? Nie jestem ekspertem, ale chyba nie trzeba być ekspertem, żeby widzieć, że Bitcoin jest czymś przeciwnym, czego chcą banki i rządy. Banki i rządy chcą kontrolować pieniądz, a technologia blockchain to uniemożliwia. Czy zatem kryptowaluty będą zakazane? Czy nie będzie wolno ich używać? Tego nie wiemy. Chociaż już teraz w niektórych krajach są kryptowaluty zakazane, na przykład w Tajlandii, tak jak mówiłem. W polskim prawie bitcoiny albo inne kryptowaluty nie są uznawane za walutę. Jak zwykle nasze prawo nie nadąża za technologią. Bitcoiny są traktowane jak bon towarowy. Możesz je kupić albo sprzedać tak jak każdą inną rzecz, ale polskie prawo nie uznaje bitcoinów za prawny środek płatniczy ani za pieniądze elektroniczne. Prezes Związku Polskich Banków niedawno powiedział, że trzeba się zastanowić nad zakazaniem stosowania kryptowalut. Oczywiście wyjaśnił to dbaniem o bezpieczeństwo obywateli Prezes nie chce, żeby ludzie stracili swoje pieniądze kupując bitcoiny Dlatego proponuje zakazanie ich używania Jeśli nie można czegoś kontrolować, trzeba tego zakazać Okej, okay, moi drodzy tak to wygląda z bitcoinami i to powoli wszystko na dziś. Sprawa bitcoinów i ogólnie kryptowalut jest bardzo ciekawa. Zobaczymy jak to będzie. Jak się sprawy rozwiną. W momencie kiedy nagrywam podcast jeden bitcoin jest wart 10 tysięcy dolarów albo 34 tysiące złotych. Można kupić samochód za jednego bitcoina Jak to się mówi po rosyjsku Pożywiam Uvidim Czyli pożyjemy Zobaczymy Kochani, bardzo wam dziękuję Za komentarze Za to, że słuchacie podcastów Za to, że piszecie do mnie Za nagrania, które dostaję od was Bez was to wszystko Nie miałoby Sensu. Zawsze to mówię i będę to powtarzał Bez was podcast Real Polish nie miałby sensu Jeśli macie jakieś pytania Zadawajcie je w komentarzach albo na Facebooku Ja postaram się na nie odpowiedzieć I w ten sposób inni również będą mogli to przeczytać I dowiedzieć się być może czegoś ciekawego dla siebie Możecie też pomóc mi Dając dobrą opinię na iTunes Możecie polecić mnie swoim znajomym Jeśli uważacie, że warto polecić mój podcast Albo moje kursy Dziękuję wam za to bardzo serdecznie Dziękuję wam również za dziś Ściskam was i oczywiście zapraszam na następne podcasty Trzymajcie się zdrowo Do następnego razu, pa, pa.